Here Dziękuję się. Mm. Mm. Mm. Naruto, siadaj wreszcie. Nie chcę! Czemu tylko nasz nauczyciel się spóźnia? Ja jestem gotowy, Kumalski? Wszyscy się spotkali ze swoimi nauczycielami i już dawno gdzieś wyruszyli. Sensei i Ruka też sobie poszedł. Zauważyliśmy. Ej, co ty wyprawiasz? Hehehehe Naruto! To go oduczy spóźniania się! Niespodzianka! No pytasz sobie biedy, nie powinieneś tego robić Ha! Uwielbiam takie numery! Nasz nauczyciel to Johnny, doświadczony ninja Myślisz, że się nabierze? Tak, Sasuke ma rację, jesteś beznadziejny, Naruto o? Trafiony <laughs> i co? Udało się. <laughs> Przepraszam, sensei. Mówiłam mu, żeby tego nie robił, ale nie chciał słuchać. Ja nie zrobiłabym czegoś takiego. To było niezłe. Nabrał się na taką głupią sztuczkę. Czy on naprawdę jest Johninem? Hmm, jakby to ująć. Moje pierwsze wrażenie jest takie, że jesteście bandą idiotów. Dajesz albo nie, próba przetrwania. Dobrze, to może się teraz przedstawcie pojedynczo. Przedstawić się? A. Co niby mamy powiedzieć? Co lubicie, czego nienawidzicie? O waszych marzeniach, hobby i takich tam. A może pan najpierw opowiedziałby nam o sobie, tak żebyśmy wiedzieli, jak to ma wyglądać? Ja? Jestem Kakashi Hatake. Co lubię, a czego nienawidzę? Hmm. Nie mam ochoty o tym mówić. A? Jakie są moje marzenia? Nie zastanawiałem się nad tym. A co do Hombi, mam ich mnóstwo. I co to miało być? Dowiedzieliśmy się tylko jak ma na imię. Aha. Dobrze, teraz wasza kolej. Ty z prawej, zaczynaj. Jestem Naruto Uzumaki Kumalski. Najbardziej lubię jeść ramen. Najlepszy jest ten, który kupował mi Sensei Iruka w barze Ichiraki. Nienawidzę trzech minut, które trzeba odczekać po zalaniu ramenu wrzątkiem. Moje hobby to jedzenie różnych rodzajów ramenu i porównywanie ich. Moje marzenie? Zostać największym Hokage. Wtedy ludzie przestaną mnie wyśmiewać i zaczną traktować, jakbym był kimś. Kimś bardzo ważnym. Hmm. Wyrosł na ciekawego człowieka. Dobrze, dalej. Jestem Sakura Haruno. Co lubię? Ta osoba, którą bardzo lubię... Moje hobby to... I marzę o tym, żeby... Tak? A nienawidzisz? Naruto! Dziewczyny w jej wieku bardziej interesują się chłopcami niż treningiem. Teraz ty. Nazywam się Sasuke Uchiha. Nienawidzę wielu rzeczy. I niczego specjalnie nie lubię. Nie mam marzeń. Bo zajmuje mnie rzeczywistość. Zamierzam odbudować mój klan. I zniszczyć pewną osobę. Mam nadzieję, że nie mówi o mnie. Sasuke jest taki fajny! Tak jak myślałem. Dobrze, jesteście różni i macie różne cele. Jutro nasza pierwsza misja. Eee, a na czym ona będzie polegała? To zadanie, które nasza czwórka wykona razem. Ale co, co, co? Próba przetrwania. A? Jaka próba przetrwania? Myślałam, że to będą prawdziwe misje, a nie jakiś trening. Ćwiczyliśmy już w akademii, dlatego się tu znaleźliśmy. To będzie coś zupełnie innego. No to, no to o co w tym będzie chodziło? Ej, chwileczkę. Zadał proste pytanie. Co w tym śmiesznego? Cóż, myślę, że odpowiedź na nie nie spodoba się wam. Z 27 kandydatów, którzy tu przybyli, tylko 9 zostanie geninami. Pozostali zostaną skreśleni i wrócą do Akademii. Innymi słowy, wóz albo przewóz. Zdajesz albo nie. Szansa na oblanie wynosi 66%. Widzicie? Mówiłem, że wam się nie spodoba. To szaleństwo! Ciężko pracowaliśmy. Kumalski, po co były te wszystkie testy na koniec roku? Po co? Żeby wyłonić kandydatów, którzy mogliby zostać geninami. Albo nie? Co? To proste. Ja zdecyduję, kto zda, a kto nie. Bądźcie w wyznaczonym miejscu dokładnie o piątej rano. Zabierzcie swój ekwipunek. <grym> Nie mogę tego oblać. Ludzie mają mnie kiedyś podziwiać. Muszę zdać ten test. Kumalski? Kumalski? Jeśli obleję, na pewno stracę sasukę! To sprawdzian mojej miłości. Koniec. Jesteście wolni. A, lepiej nie jedzcie jutro śniadania. Dzień dobry, gotowi na sprawdzian? Spóźnił się pan! Czarny kot przebiegł mi drogę, musiałem pójść dookoła. Dobra, zaczynajmy. To budzik, nastawiony na dwunastą. Wasze zadanie jest bardzo proste. Musicie odebrać mi te dzwonki. Tylko tyle. Jeśli nie zdobędziecie ich do południa, nie zjecie obiadu. Przywiążę was do tych pni i będziecie musieli patrzeć jak ja... jem. Więc to dlatego... Mieliśmy nie jeść śniadania, żeby było nam trudniej. Chwileczkę, jest nastroje! Dlaczego są tylko dwa dzwonki? Dzięki temu jedno z was na pewno skończy przywiązane do pnia i zostanie zdyskwalifikowane za niewykonanie misji. Ta osoba wróci do Akademii. Mm. Ale oczywiście równie dobrze, wszyscy możecie odpaść. Wolno wam użyć każdej broni, nawet shurikenu. Ale to bardzo niebezpieczne, Sensei! <głosy> Prawie tak niebezpieczne jak gąbka na drzwiach! Klasowe błazny zwykle są najsłabsze. Łatwo ich pokonać. Najszybciej odpadają, frajerzy. Zaczniecie, gdy powiem start. Nie śpiesz się tak. Jeszcze nie powiedziałem start. Ale jest szybki. Nic nie zauważyłam. Więc to jednak Jonin. Wiecie? Chyba zaczynam was lubić. Przygotujcie się. I... start. Iruka, dlaczego chciałeś mnie widzieć? Nie chodziło ci o towarzyskie pogaduszki przy herbacie, prawda? Naruto trafił do drużyny siódmej. Jonin, który ją prowadzi, czy jest bardzo wymagający? Mówisz o Kakashim. Coś cię niepokoi. Zgadza się. Słyszałem plotki o jego metodach. Hmm. Co to jest? Lista uczniów, którzy zostali mu przydzieleni. Tych, którzy zdali i odrzuconych. Mogę? Hmm? Hmm. To... to jest... Ninja musi opanować sztukę skutecznego ukrywania się. Przynajmniej to zrozumieli. Dobrze się schowali. Ty i ja! Jeden na jednego! No dalej! Głupiec. Wiesz, w porównaniu z resztą jesteś trochę... dziwny? Naprawdę? Co ty powiesz? Dziwną to ty masz fryzurę. Technika bojowa Shinobi, część pierwsza. Taijutsu. Działanie fizyczne. Ach, taijutsu to walka wręcz. Więc dlaczego sięga po broń? Na co czekasz? Zaczynaj. Ale, znaczy, czemu pan czyta tę książkę? Czym? Żeby się dowiedzieć, o czym jest oczywiście. Nie przeszkadzaj sobie. Przy sile twoich ataków nie ma znaczenia, co akurat robię. Już po tobie! Nie pozwól, by wróg zaszedł cię od tyłu. Oh, gest skupiający czakrę. Zrobił znak Tygrysa? To niebezpieczne. To jest znak ogień Jutsu. On wcale nie żartuje. Chce wykończyć Naruto. Naruto, tam tamto szybko! Oh, za późno? Czteropalczaste tylne Jutsu! był znak Tygrysa, on go tylko popchnął. Tych dwoje to kompletni idioci. No dobrze, gdzie skończyłem? On postępuje wbrew zasadom, jest Johninem, nie możemy mu dorównać. Nie, nie daruję mu tego. Nie wierzę. To mi się nie mieści w głowie. Testy Kakaśiego, może są trochę trudniejsze niż innych. Trochę trudniejsze? Jeszcze żaden uczeń ich nie zaliczył. To prawda. Starali się, ale żaden nie sprostał wymaganiom Kakaśiego. Co ty wyprawiasz? Wiesz, że nie dostaniesz obiadu, jeśli nie zdobędziesz dzwonka? Tak, wiem, wiem. Już to słyszałem. I ty zamierzasz w przyszłości zostać największym Hokage? Zabronił nam pan jeść śniadanie. Jak mam walczyć, skoro umieram z głodu? Śniadanie? Ja nawet nie zjadłam wczoraj kolacji. Może niepotrzebnie przeszłam na dietę? Dobra, dałem się zaskoczyć. Mój błąd, Kumalski. Ach, jestem głodny. Opadłem z sił. Ale to mnie nie powstrzyma. Zdobędę jeden z dzwonków, żeby nie wiem co. Nigdy się nie poddam. Kumalski, muszę zdać ten test. Nie wrócę do Akademii. Zostanę wojownikiem Ninja! Haha! Hmm. Ha! Już po tobie, Sensei! Przygotuj się na atak cienistych klonów! To moje najlepsze Jutsu! Siedmiu Naruto? Zaraz! To nie są cienie! Oni są prawdziwi! Jak on tego dokonał? Hmm. Więc to jednak prawda. Umie tworzyć cieniste klony. Próbuj tylko tknąć mojego Sensei. Dalej, lisie o dziewięciu ogonach! To nie są iluzje. To prawdziwe klony. Opanował bardzo zaawansowane Jutsu. To zakazana technika. Dzięki niej pokonał Mizukiego. Jestem pod wrażeniem. Ale nie łudź się, że w ten sposób mnie pokonasz. Jesteś mocny w gębie, Naruto, ale nie należysz do prymusów. Nie uda ci się mnie zaskoczyć. Co? Skąd on się tu wziął? Hmm? Ah. <grystanie> <grystanie> Powiedział pan, nie pozwól, by wróg zaszedł cię od tyłu. Bardzo dobra rada, Sensei. Kazałem jednemu z klonów wynurzyć się z rzeki i cichcem podkraść się do pana. Nie wiedziałam, że Naruto jest taki fajny! Odwracanie uwagi, nieźle. A, jesteś mój i te dzwonki też! Ha? Złapał samego siebie! Naruto oberwał! Naruto! Oh. Oh. To ty! Jesteś Kakashi Sensei, prawda? Zmieniłeś się we mnie używając jutsu! Ferdek! Ja nie, nie, nie! Nie, Stary Stary klony! Wystarczy, Kumalski! Mogłeś to przewidzieć, w Głąbie! Lepiej się przymknij, mądralo! No dobra, koniec. Myliłam się, nie jest taki fajny. Naruto poległ od swojej własnej broni. Jonin dał się zaskoczyć, ale zamienił się ciałami z jednym z klonów. Naruto myślał, że go dorwał, ale tak naprawdę atakował samego siebie. Ten Jonin jest tak dobry, że zrobił z Naruto kompletnego Matoła. <słuch> huh? Dzwonek? Pewnie go zgubił podczas walki. Upuścił dzwonek. Hej, co jest? Co się dzieje? Ratunku! To była podpucha. Na pomoc! Johnny zachowuje czujność, nawet walcząc z takim głupcem jak Naruto. Dzwonek!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 Dźwięki montaż Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Marzena Omen Wiśniewska. Udział dzieł. Adam Kluciński, January Brunow, Magdalena Krylik, Marcin Przybylski, Tadeusz Borowski, Janusz Wituch. Rany. W ten sposób nie pokonam Kakasiego. Ale jeśli nie zabiorę dzwonka, obleję test. To nie wchodzi w grę. No to jak mam zdobyć ten dzwonek? Następnym razem oblałeś. Ostateczna decyzja Kakasiego. Wiem, że kiepsko to wygląda, ale jeszcze mnie nie skreślajcie.